Wibracja 83. Otaczanie ja jestem. Jam jest to potężne stwierdzenie, patrz, strona 31. Za każdym razem, kiedy mówisz jam jest i dodajesz do tego słowo lub zdanie, przyciągasz do siebie energię złączoną z tym wyrażeniem. Jaką zatem energię chcesz dziś otrzymać? Jak chcesz się poczuć? Jak pragniesz być postrzegany? Jakiego wsparcia potrzebujesz? Każda twoja wewnętrzna i zewnętrzna rozmowa wpływa na to, co objawiasz swojemu światu. Wszystko, czego doświadczasz osobiście, jest zewnętrzną projekcją wewnętrznych doświadczeń. Kiedy mówisz ja jestem, pamiętaj, że przyciągasz potężną energię wszechświata do swojego życia. Wykorzystuj ten zwrot, aby wzbogacić swoje życie i swój świat. Wibracja na dziś Dzisiaj przyjmiesz energię idei Ja jestem. Stwórz siedem bardzo osobistych afirmacji, które wzmocnią twoją energię tak bardzo, że aż spadniesz z krzesła. Ja jestem podkreślenie. Ja jestem podkreślenie. Ja jestem podkreślenie. Ja jestem podkreślenie. Ja jestem podkreślenie. Ja jestem podkreślenie. Ja jestem podkreślenie. Ja jestem podkreślenie. Podziel się wibracją: Ja jestem światłem tego świata.